Witam Was ponownie w kolejnej piątkowej, bądź jeżeli słuchacie w kombinacie, no to sobotniej odsłonie podcastu Kapok. Nadaje nadal, chociaż dla Was jest to już czas miniony od dwóch tygodni, nadaje nadal z największego festiwalu komiksów w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Jest ze mną Maciek Łazowski, artysta, którego... Ci z Was, którzy tematem interesują się nieco dłużej, kojarzą prawdopodobnie z produkcji Back City, którą razem z Bartkiem Szymkiewiczem weszli przebojem na rynek. Szymkiewiczek jest spokojnie, się podoba. możemy się tego trzymać. Dobrze. Szymkiewiczkiem. Potem kontynuowali dobrą passę <śmiech> webkomiksem Hell Hotel, a Bartek w międzyczasie obronił e, pracę magisterską, produkując komiks e, Boska Komedia. A czy ja? Przepraszam, Maciek. To tak, po, ja bardzo. powiedziałem Bartek. Tak. Przepraszam cię bardzo. Zacznę od sprawy, pewnie się domyślasz, która nurtuje prawdopodobnie wielu fanów, przynajmniej spośród tych, którzy w ogóle dają faka na ten temat. Wystartowaliście z Bartkiem w duecie. I kontynuowaliście dalej swoje przygody z komiksem w duecie. Jakiś czas temu Bartek stwierdził, że jest troszkę tematem zmęczony. E... Jak to jest? No, zostałeś sam. E, to znaczy tak, zacznijmy od tego, że e, w ogóle Bartek od początku e, nie był tak wkręcony w ogóle w komiksy, nie tylko robienie ich, ale ogólnie komiksy, jak ja. I zawsze to było tak trochę, że e, to ja go jakoś wciągałem bardziej w temat, on był... E, powiedzmy minimalnie z boku. No i paradoksalnie im bardziej im bardziej się wkręcił w ogóle w samo czytanie komiksów i interesowanie nimi, tym bardziej mu przeszła zajawka na robienie tego po prostu. No Bartek się ostatnio wkręcił w DJ-owanie, robienie muzyki i po prostu jakby... Mm, no nie ma już ochoty na to, a wiemy, że to jest taka, taka zabawa, że bez, bez prostu zajawki, no nie da się tego robić, nie można się przymuszać, bo to nie jest fajne ani dla czytelników, ani dla twórców. No i Bartek się pożegnał e, tymczasowo e, z komiksem, ale nie do końca, o czym za chwilę powiem. Natomiast... E, jeśli chodzi o Hell Hotel, to robienie bez Bartka oczywiście dużo gorsze dla mnie i, i na pewno nie sprawia mi takiej frajdy, jak e, wtedy. E, zwłaszcza, że mieliśmy akurat przy tym komiksie naprawdę fajnie, myślę, wypracowany system, bo to był ten okres, kiedy jeszcze e, dzieliliśmy e, mieszkanie w Łodzi jeszcze z jednym współlokatorem, Miszkiem, zresztą, który wydał niejako Back City. E, i no po prostu siadaliśmy sobie w pokoju gadaliśmy sobie przez nie wiem, 40 minut i tak dalej jakoś tak wykluwał się z tego odcinek i jakoś e, bez tego e, było mi dużo trudniej, no nie ukrywam akurat e, ten komiks robić no bo robiłem e, komiksy jakieś tam własne, no chociażby boską tragedię i tak dalej, czy teraz głosy w mojej głowie I, i, i nie mam z tym jakichś tam problemów, natomiast w tej serii faktycznie Bartka mi brakuje ale e, Pracujemy właśnie z Bartkiem, no, pracujemy to może trochę za dużo powiedziane, natomiast przygotowujemy papierowe wydanie Hell Hotelu i na potrzeby tego wydawnictwa Bartek powraca na scenę komiksową. We dwójkę przygotowujemy specjalny storyline, który ukaże się właśnie w tym papierowym wydaniu, także zbliża się wielki comeback Szymkiewiczka. Pamiętajcie, że usłyszeliście to pierwsi i pamiętajcie, u kogo usłyszeliście to jako pierwsi. No właśnie, bo <śmiech> przez jakiś czas po tym, jak Bartek ogłosił swoją rezygnację, to ty ciągnąłeś Hell Hotel samotnie, natomiast tam było dosyć mordercze tempo aktualizacji, przynajmniej jeżeli chodzi o polską scenę, no bo trzy razy w tygodniu. Wiadomo, w Ameryce jest taki Jeff Jacks, który wali pięć odcinków w tygodniu, ale on żyje z tego, znaczy tak mówię, z merchandise'u. Mhm. I w pewnym momencie yy, ogłosiłeś już tak całkiem oficjalnie po, po drobnych opóźnieniach przerwę w Hell Hotel. Ta seria oprócz tego, że jest szykowana na papier wraca. Czy ten materiał, który będzie na papierze to jest powiedzmy coś, co już znamy? Czy to będzie coś nowego? Jakie będą dalsze rosy? E, no więc tak. E, materiał, który znajdzie się na papierze e, to, będzie, to będą najlepsze odcinki e, Hell Hotel, które znamy z internetu plus oczywiście wszystkie wątki fabularne, które są kluczowe dla całej serii zachowania ciągłości, plus ten e, dodatkowy, dodatkowa seria, e, nad którą e, z Bartkiem będziemy siedzieć teraz, plus jeszcze niespodzianki, o których e, na razie e, nie chcę mówić, bo to będą niespodzianki. Czyli taki schemat trochę wypracowany i sprawdzony w papierowym Back City, kiedy była długa historia, no i kilka wybranych najlepszych pasków, w tym zjebywacz rekordu. O tym się nie da nie powiedzieć. <grym> to znaczy tutaj będzie, znaczy przede wszystkim będzie to większe wydawnictwo, no bo Back City to jest taki, taka uloteczka, taki świstek, to ma, nie pamiętam, 30, coś około 40 stron chyba. Eee, tutaj ta historia chyba nie będzie aż tak długa jak ta bonusowa historia w Back City, natomiast ca całe, całe wydawnictwo, no chyba będzie takie grubsze. E, trochę, no ale to zobaczymy e, jak to wyjdzie, bo wszystko jest w toku tak a tak? po publikacji wracając do pytania, na które powiedziałeś, co dalej z Hell Hotelem w sieci? E, myślę, że powoli, powoli będę się żegnał e, z tą serią no dobrze, ale no tak na zasadzie zamykacie serię czy może taki motyw, jaki zrobił się Nicki który w pewnym momencie przeszedł na pisanie scenariuszy do demówi i przekazał Małeckiemu pałeczkę rysownika. Wiesz co, nie wiem do końca jeszcze jak to będzie wyglądało, bo już kilka razy mi się zmieniało podejście do tego, więc mówię o tym, jakie mam podejście na dzień dzisiejszy. Chcemy domknąć pewne wątki i na razie no powiedzmy, że to będzie takie zawieszenie. O, nie, wiem, nie wiem, czy to będzie definitywny koniec, natomiast no, na pewno będzie jakaś tam większa przerwa. Rozumiem. To co robisz teraz powiedzmy, czyli głosy w mojej głowie to jest też jakby nie patrzeć humorystyczna rzecz tak samo jak humorystyczne było Bug City, tak samo jak humorystyczny był Hell Hotel, ale jest to taki bardziej absurdalny humor, czyli Rozumiem, że głosy gdzieś tam będziesz kontynuował, ale czy chcesz bardziej iść w tym kierunku, czy mam na myśli takich pojedynczych żartów, czy raczej w takim kierunku, jaki był w Boskiej Tragedii, czyli jednak rzeczy albumowych z dłuższą fabułą. Na, na chwilę obecną kompletnie nie mam ochoty siedzieć nad jakąś dłuższą historią, dłuższym albumem. Właśnie największą frajdę sprawia mi tworzenie takich krótkich gagów, jak właśnie głosy. W ogóle jakby głosy się bardzo, że tak powiem, naturalnie wykluły, bo to były te wszystkie jakieś pomysły, które mi wpadały na żarty, ale nie, miałem, nie, nie pasowały do Hell Hotelu, albo do e, jakichś tam innych rzeczy i po prostu zacząłem sobie to dłubać, wrzucać do netu, no spodobało się ludziom, więc dopiero po jakimś czasie, jak już było ileś tam odcinków, powstała strona i, i, i na chwilę obecną w ogóle trzy kadry to jest e, maks, na, na co ja mam ochotę. To jest raz, że czasowo, dwa, że ja po prostu nie mam trochę cierpliwości do siedzenia nad albumami, mam jakieś tam pomysły gdzieś tam w odległej przyszłości natomiast kompletnie mi się nie chce krótka forma to jest coś w czym się czuję najlepiej i e, nie wiem, jakieś jednoplanszówki tu i tam może natomiast te trzy kadry w ogóle no pasek to z komiksowy potworem jest... była całkiem niezła no dzięki, ale jakby pasek no, jakby komiksowy jakby nie była niezła to byśmy jej nie przyjęli do publikacji wiadomo, wiadomo nie, ale tak 3-4 kadry to jest coś, czym się czuję najlepiej. Poza tym też fajne jest to, że tutaj, wiesz, no nie wiem, głosy mają bardzo taki minimalistyczny styl graficzny i zrobienie jednego odcinka mi zajmuje, nie wiem, no, powiedzmy maksymalnie pół godziny, 40 minut. Więc to jest takie bardzo szybkie wypluwanie tych pomysłów, które gdzieś tam się kołaczą i za chwilę masz jakby... Odzew, nie? czyli widać, co się z tym dzieje dalej w internecie, są jakieś komentarze, jakieś tam lajki na Facebooku, strata-tata i tak dalej. Przy albumie to siedzisz pół roku w tym domu, po prostu wiesz, plecy cię napieprzają, ręka ci odpada i tak dalej. Nie wiesz, czy to, jest, czy to się komuś spodoba, czy nie. Później wypuszczasz to, e, czekasz następne trzy miesiące na jakąś recenzję, jedna będzie taka, druga będzie owaka. Także, także zdecydowanie wolę. Myślę, że jeśli chodzi o albumy, to Chciałbym iść w stronę wydawania co jakiś czas zbiorczych yy, albumów z moich krótkich stripów. Coś w stylu fistaszki zebrane? Może nie aż tyle stron, <laughs> bo w ogóle, kurczę, podziwiam, podziwiam Szulca za to, że potrafił przez te, nie wiem, 500 lat e, ciągnąć tę jedną serię I w ogóle wszystkich takich e, gości ze Stanów typu Jim Davis, e, czy autor Dilberta, no Dilbert to, to akurat młodsza seria, ale e, właśnie gości, którzy potrafią przez 20, 30, e, 40 lat codziennie robić e, stripa z tymi samymi bohaterami e, w tych samych realiach itd. tak dalej. No my, Park City nam się znudziło, teraz Hell hotel nam się przejadł, więc ja, ja, ja w ogóle siebie nie widzę w czymś takim, w ciągnięciu takiej serii na lata. No, serii może nie, a nie myślałeś na przykład o syndykacji głosów w mojej głowie, to z, powiedzmy sprzedaży jej w charakterze takiego albo paska komiksowego, albo rysunków satyrycznych do prasy takiej tradycyjnej, drukowanej. Wiesz co, myślałem o tym, aczkolwiek jeszcze nie wykonałem zbyt wiele kroków w tym temacie. No, planuję, jak będę miał chwilę wolnego czasu, planuję to podesłać do jakichś gazet, także może zobaczymy, no może coś takiego, coś takiego by się udało. No, myślałem o tym, ale jeszcze nic nie zrobiłem. Jak z wieloma próbami monetyzacji swojej twórczości, myślałem o tym, nic nie zrobiłem w tym temacie. Mówisz, że y, robienie albumu to jest taka ciężka robota, natomiast y, Twój jedyny solowy, jak dotąd y, pełnometrażowy album powstał jako praca y, magisterska, o ile Owszem. się nie mylę. Owszem, w, w, nie, wiem, czy, nie wiem czy w innym przypadku by powstał. W sensie miałem o tyle fajnie, że moja pani profesor właśnie z pracowni ilustracji jest, była o tyle elastyczna, że pozwalała nam na dyplom robić rzeczy, które naprawdę nam sprawiają frajdę. I ja miałem jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy e, zrobiłem sobie dyplom i przy okazji e, wypuściłem album. Natomiast jakbym tak teraz miał e, poświęcić czas tylko po to, żeby, żeby zrobić taki komiks, to nie wiem, czy to by się udało. No właśnie, bo Miałeś podobno propozycję doktoryzowania się z tego samego tematu. Mało jest ludzi, którzy w Polsce z komiksu się doktoryzowali, bo takich, którzy obronili się powiedzmy na tym pierwszym etapie edukacji jest dosyć dużo. Mógłbyś dumnie stanąć w szranki, jeśli chodzi o prymat doktorstwa, na przykład z Jerzym Szyłakiem, który zajmuje się dziedziną bardziej teoretyczną, chociaż również pisze scenariusze, ale doktora który z grafiki komiksowej się obronił, jeszcze nie było. Nie korciło Cię to? To znaczy, ta propozycja wyszła właśnie od mojej pani profesor i moi rodzice podłapali strasznie ten temat i namawiali mnie, żebym się doktoryzował. Jakby dla mnie, dla mnie to było wszystko bardzo zabawne, dlatego że powiedzmy, jak się prześledzi moją historię edukacji, od liceum, przez studia, no to wiesz, ja, ja jak to moi nauczyciele mówili, ja jestem zdolny, ale leniwy. Także nie... nie o mnie mówili to samo. <głos> także, także nie było szału z tymi ocenami i, i nigdy nie myślałem o tym. Natomiast strasznie mnie to rozbawiło, że, że tak, tak poważnie mnie namawiali tutaj dookoła ludzie na to i pomyślałem sobie, że to byłoby bardzo zabawne, jakbym, jakbym został Doktorem, natomiast e, wymaga to bardzo wiele pracy, jak się okazało. I nie wiem, czy ten. Narysowania albumu, na przykład? No, trzeba mieć. E, znaczy, niekoniecznie chyba albumu, trzeba mieć publikacje jakieś. No i później, jak się otwiera ten przewód doktorski, no to dalej, to już e, też coś tam. Jakieś trzeba pisać artykuły. I w ogóle komentarz od strony teoretycznej mnie jakoś tak e, dużo mniej interesuje niż od strony praktycznej, znaczy o tyle jest mi to w stanie jakoś tam, ale to bardziej to bardziej humor mnie inter interesuje od strony teoretycznej niż, niż sam komiks no, ale w każdym razie uznałem, że to jest za dużo pracy jak na ten krótki żart, z tym, żebym był doktorem Maciejem Łazowskim, także a, a do tej pory jakby w, przy robieniu zleceń, czy w pracy jeszcze nikt się mnie nie zapytał, nawet o mój dyplom magistra, więc <grym wytrzyma> chyba troszkę nie ma sensu, mi się wydaje No ale mówisz, że na przykład trzeba byłoby mieć publikację myślę, że z tym nie byłoby problemu, no bo <krym wytrzyma> nawet jeżeli odliczymy internet, to najpierw wspólnie wydany Bug City Solowy album Naga gapyta w hardkorporacji To stare dzieje bardzo Być może stare dzieje Potem własna seria w no nieodżałowanym Niestety kartonie w Świętej pamięci już I jeszcze w paru zinach typu biceps Albo kolektyw pojedyncze rzeczy W, nie, nie. w bicepsie nic nie, nie było. Ach to z, przepraszam To czas najwyższy nie <grym> mi... wiadomo Przedajniej nic W bicepsie nie publikowało Może rzeczywiście Powiedz mi tak. Mówi się, że w Polsce można robić komiksy pod warunkiem, że ma się normalną robotę i trochę wolnego czasu, żeby się tym zająć. Odpowiednio dużo pasji. Czy to rzeczywiście tak jest? Ja Ci powiem tak. Ja z mniejszymi lub większymi skutkami staram się utrzymywać zbicia freelancerem, grafikiem, ilustratorem od paru lat i przyznam się, że najfajniejsze zlecenia, jakie miałem i za największą kasę wyszły od ludzi, którzy czytali moje komiksy w sieci. Back City, Głosy, Hell Hotel też. To były najfajniejsze fuchy, czyli jakby okej, okay, może nie jest to bezpośrednio zarabianie na tym komiksie, ale jest to zarabianie dzięki temu komiksowi. Natomiast, no jak się jak się, jak się postawi ten cały system, na którym da się zarabiać, czyli merchandising, prawda, koszulki, e, kubki e, i to wszystko. No, Dem jest tutaj świetnym przykładem, prawda, gościa, no, który... No, ale Dem jest, ja bym chciał powiedzieć, wyjątkiem potwierdzającym regułę. Nie masz wrażenia, że nie ma jeszcze dobrego czasu w Polsce na to, co robi na zachodzie chociażby Jacks, Albo jeszcze paru innych ludzi? Znaczy na zachodzie to yy, zarabianie na nie jest nie jest niczym niesamowitym. To znaczy nie powiem, żeby były jakieś tam hordy ludzi, którzy e, zarabiają na webkomiksach, ale no jest, to, jest to powiedzmy realny zawód. E, są też przypadki takie e, drastyczne, jak na przykład Penny and Kate, gdzie prawda, z webkomiksu się wykluła e, firma o, zatrudniająca nie wiem już ilu w tym momencie pracowników, jakiś tam, e, o jakichś tam obrotach sięgających chyba nie wiem, 10 milionów dolarów rocznie z trzema gigantycznymi konwentami, ze swoją organizacją charytatywną, z grami ze wszystkim i tak dalej, i tak dalej natomiast wracając do twojego pytania to wydaje mi się, że, że, że to się zaczyna powoli dziać u nas i jakby o ile sytuacja komiksu, jaka jest, każdy widzi. to Te webkomiksy jednak, jeśli chodzi o oglądalność przynajmniej, one się trochę lepiej trzymają u nas w kraju. One, e, to jest po prostu dla ludzi, to są, to fajnie. E, Biramba napisał kiedyś na swoim blogu. E, to są śmieszne obrazki, które ludzie sobie podklejają, po są na maila, na Facebooka, na Gadugadu i tak dalej w pracy. To jest taka odskocznia. Także. E, jeśli chodzi o popularność, to, to wydaje mi się, że, że webcomics naprawdę daje radę. Zresztą wystarczy sobie popatrzeć na to, jakie ile niech ten komiks mają fanów na Facebooku. Nie? Jakieś tam dochodzi to do nie wiem 8-7 tysięcy i tak dalej. To jest całkiem, całkiem spory fanbase, na, na bazie którego można by coś tam zarabiać. Nie masz wrażenia, że to jest trochę tak, że popularność wiąże się częściowo z... Darmowością? Trzeba byłoby to załatwić merchandizem, bo próba syndykacji webkomiksu za pieniądze tak naprawdę wydaje mi się karkołomnym przedsięwzięciem, co najmniej. Eee, tak, ale jakby amerykański model biznesowy dotyczący webkomiksów na tym się dokładnie opiera. To jest, dajesz content za free i jakby liczysz na swoich wiernych fanów, że Cię będą wspierać poprzez właśnie zakup koszulek, co jest też dla nich fajne, bo jakoś tam wyrażają swoje, nie wiem, lubienie Twojej twórczości, przy okazji dając Ci kasę. I powiem Ci szczerze, że w dobie netu, piractwa, ten, ten system zarobków będzie się musiał rozciągać na pozostałe e, jakby sfery kultury, na przykład zespoły, no co, nie zarabiałem na płytach, prawda, płyty też właściwie rozdałem za darmo niejako, bo te płyty trafiają do netto i wszyscy je ściągają, ale zarabiałam na koncertach, też na merchandisingu i tak dalej, tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest e, jakby droga, którą to będzie zmierzało teraz. Z tym, że do tej pory na razie udało się to Kubie <kuhy> ku Dębskiemu z jego psami Powiedzmy jeszcze Konrad Okoński sprzedawał kalendarze co jakiś czas. Wyście mieli w Back City sklep. To było coś, co warto było w ogóle realnie rozważyć? Czy było tak jak w przypadku niektórych tego typu instytucji więcej chodzenia za samym sklepem niż faktycznego pożytku? E, powiem Ci tak. E, w Back City mieliśmy sklep. E, w Back City mieliśmy też jakieś tam, e, z jakąś tam firmą, która robiła na telefony komórkowe się speak, znaczy on, Oni się do nas zgłosili. i Robiliśmy jakieś tam tapety na komórki, jakieś tego typu pierdoły. I to ma sens, ale trzeba to robić samemu wszystko, bo jeżeli się korzysta z usług jakichś takich sklepów typu spreadsheet i tak dalej, i tak dalej, to masz powiedzmy, nie wiem, koszulka kosztuje 50 zł, ty z tego masz 5. To nie jest imponujące. No to nie, nie, jest, nie jest to imponujące, więc to na tej zasadzie nie ma sensu. Problem polega na tym, że trzeba się właśnie bardzo dużo zakręcić i trzeba być trochę biznesmenem i, i trzeba w to włożyć dużo pracy, czego właśnie mi się trochę nie chciało. Natomiast jakby cały czas się zbieram do tego, bo mieliśmy też właśnie plany e, z Bartkiem, żeby zrobić sklep hotelowy i to już od dłuższego czasu. Czytelnicy zresztą sami się domagali i dopytywali, kiedy to będzie. E, no, ale jakoś tak e, nic się, że tak powiem, nie zdarzyło w tym kierunku. Skoro wróciliśmy do Bug City w tej rozmowie, to wyście zaczynali razem bardzo długo byliście postrzegani jako tandem, a nie jako samodzielni twórcy, zresztą pojawialiście się zwykle razem jaka jest różnica w... nie byliśmy pagami, od razu chciałbym zdementować te plotki nie byliśmy nawet paga. tego nie zasugerowałem jaka jest różnica, bo stanowczo jest jakaś w odbiorze waszej wspólnej twórczości, kiedy tak naprawdę, no, merytoryczny ton chyba jednak w większym stopniu nadawał Bartek, który odpowiadał za konstrukcję scenariuszy w stosunku do odbioru tego, co robisz samodzielnie. E, to znaczy tak, w przypadku Back City y, to było tak, że wymyślaliśmy odcinki zupełnie osobno, to znaczy każdy pisał swoje odcinki i je razem realizowaliśmy, ale nie współpracowaliśmy na, na etapie scenariusza, praktycznie w ogóle, to znaczy no oczywiście jakieś tam uwagi, zmiana tutaj zdania, dwóch i tak dalej, to było na przykład w zasadzie, wiesz, ja mam dowcip taki, taki chcę go zrealizować, e, robimy ten albo ten, więc to e, po prostu niektóre odcinki są zupełnie moje scenariusze, a niektóre są zupełnie Bartka. Jeśli chodzi o Hell Hotel, to tak jak mówię, to były nasze po prostu wszystko, wszystko robiliśmy razem i tak też robiliśmy e, większej rzeczy do zinów, czyli e, spotykaliśmy się na piwie czy coś, wimowaliśmy notes, notowaliśmy razem e, pomysły. Natomiast w przypadku Hell Hotelu, e, jeśli chodzi o sam wkład w konstrukcję tych scenariuszy, wydaje mi się, że ja zawsze byłem takim bardziej kolesiem od gagów pojedynczych, w sensie mnie zależało na przepchnięcie jakiegoś żartu i tak dalej. A Bartek bardziej pilnował tego, żeby to się trzymało kupy, jeśli chodzi o charaktery postaci, jakieś tam zachowanie spójności fabularne i tak Ja na przykład miałem jakiś pomysł, który mi się wydawał bardzo śmieszny, a na przykład Bartek mówił, że nie, na przykład Damian by tak nie zrobił, nie, bo to nie jest w jego stylu itd. tak I wydaje mi się, że to było fajne, bo kompromis tego wszystkiego to była... To była właśnie taka hybryda trochę, trochę tych takich gagów pojedynczych i, i, ale jednak to wszystko miało e, ręce i nogi jeśli chodzi o właśnie e, charakterystykę bohaterów i, i ciągłość fabularną. Dlatego komiks, który robię sam teraz już się opiera tylko na głupich dowcipach bez żadnej fabuły. No właśnie, fani, którzy czytali od początku Back City stwierdzili, że Hell Hotel był słabszy od Back City a czytelnicy Hell Hotelu stwierdzili, że boska tragedia była inna i być może nie tak śmieszna to jest tak, że wystartowaliście bardzo mocno, weszliście przebojem, nie masz takiego troszkę syndromu Janka Kosa eee, ale poczekaj na czym polega syndrom Janka Kosa? Janek Kosto to była taka postać w Czterech Pancernych, którą grał pewien A, no znany tak, polski tak, aktor tak, okay, czyli no, no, Janusz no, Gajos i syndromem Janka Kosa nazywa się to, co przytrafiło się akurat nie jemu tylko z Mikulskiemu który praktycznie do dzisiaj kojarzony jest głównie z rolą Hansa Klossa. Czy to nie jest tak trochę, że zawsze to Back City bardzo dobre i przebojowe będzie się wlokło za Wami, za Tobą? Wiesz co, nie sądzę, to znaczy to w ogóle takie małe sprostowanie, nie? Jeśli chodzi o odbiór e, boskiej tragedii przez czytelników Hell Hotelu, to on był mega pozytywny. Ja dostawałem kupę maili fajnych od czytelników, gdzie e, byli zadowoleni i wszystko im się bardzo podobało. Wiadomo, że jakiś tam procent czytelników Hell Hotelu sięgnął po, po boską tragedię, natomiast ten procent, który sięgnął, raczej był zadowolony. Natomiast... E, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało. to jest tak, na początku Back City było super i wszystkim się podobało, więc później jak zamknęliśmy tutaj przed Hell Hotel, to e, większość osób stwierdziała, że nie, no tam to będzie słabe, to już nie jest Back City i tak dalej, tak dalej. Ale teraz. E, bardzo rzadko słyszę opinię, że Back City było lepsze i e, znowu czytelnicy e, Hell Hotelu uważają, że to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiliśmy. Teraz znowu wystartowały głosy i też mam e, ogólnie dosyć pozytywny odbiór, natomiast znowu czytelnicy Hell Hotelu nie są jakoś e, mega zachwyceni głosami, bo by woleli, żebym ja robił Hell Hotel dalej, a nie głosy. Więc to jest myślę taki syndrom e, przeskakiwania na nową serię, z którą czytelnicy muszą się otrzaskać, bo oni mieli coś, co lubili, i coś, co znali i by chcieli, żeby autor to robił do końca życia, natomiast autor niekoniecznie chce to robić do końca życia, ale myślę, że ci, ci jacyś tam czytelnicy, którzy, którzy mają podobne poczucie humoru co ja, no znajdą, znajdą te żarty w w każdym komiksie, w którym ja maczam palce, bo tu nie chodzi o to, czy ten dowcip będzie skonstruowany za pomocą Damiana i Violetty, czy on będzie skonstruowany za pomocą w ogóle jakichś losowych ludzików na niebieskim tle ale chodzi o, o pewien typ humoru i on zawsze gdzieś tam się będzie przejawiał więc jeżeli ktoś, ktoś ma podobne poczucie humoru co ja, no to, to myślę, że będą go bawiły moje komiksy, niezależnie od tego co to będzie za seria a ciebie długo jeszcze będą bawiły komiksy? Wiesz co, miałem, miałem, taki moment, miałem taki moment kryzysu, gdzie chciałem to wszystko rzucić w cholerę, ale na razie świetnie się bawiąc głosy, to jest sprawiam to kupę frajdy i w ogóle stwierdziłem, że wiesz, poszedłem ostatnio graficznie poza Hellhotelem oczywiście, ale tam odpowiedzi na palące pytania, czy głosy, czy jakieś tam rzeczy, które robiłem do zinów. w międzyczasie. to Już jest taki coraz bardziej minimal jakiś i taka bardzo mm, kreska szybka, umowna e, prosta stwierdziłem, że ja, ja po prostu chcę się dobrze bawić przy tym, to jest, to jest najważniejsze żebym ja miał frajdę robiąc to i dlatego e, będę szedł chyba coraz bardziej w ten minimal i, i, i żeby jak najszybciej po prostu to wyrzucać z siebie, bo e, myślę, że jak ja się dobrze bawię, to później czytelnicy też się będą dobrze bawić no to pozostaje życić czytelnikom i autorowi żeby wszyscy jak najdłużej dobrze się bawili. Dziękuję Ci za wywiad. Dzięki.